Naszym gościem w studiu Peter Petran, obrońca Sandecji Nowy Sącz. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No właśnie, obrońca przede wszystkim, tak? Przede i obrońca. Grałem i na pozycji środkowego, defensywnego pomocnika, ale myślę, że stoper mniej więcej pasuje. No właśnie, jak przychodzić do Sandecji, to z taką łatką piłkarza uniwersalnego właśnie, jak mówisz. I, i, I w pomocy, i w obronie, ale na początku za trenera Moskala na defensywnym pomocniku, Na prawda? defensywnym pomocniku, bo na Słowacji sam grał i prawego obrońcu, i prawego pomocnika, no ale teraz już mam swoje lata, tak na stoperze mi pasuje, myślę, że najlepiej. Dlaczego piłka nożna, a nie hokej? Można dlatego, że tata był też... Piłkarz i on mnie k tej piłkę do, doprowadził. Tak można za to gram teraz mhm. i ja. Ale próbowałeś za modu hokeja, czy od samego początku o, nie, ta, tak jak Tata, tata powiedział tata mi piłka nożna. Ja przyjdą na hokej, ale jak sam przyszedł na, na stadion hokejowy, tak sobie się obrócił i sobie powiedział, że nie, że hokej nie będę grać, a będę grać piłkę. <laughs> czyli, czyli ta piłka nożna już tak, dużo. Tak, została, no ile? Od kiedy począł grać? Można 8 lat. Mhm. Od 8 lat już gram tak w piłkę. Także tak jak powiedziałeś, jesteś, jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem i, i już można było, można powiedzieć, że jak trafiałeś do Sandecji, to już duży bagaż doświadczeń. Głównie ta gra w, na Słowacji i też w Słowackiej Ekstraklasie, no i epizod w Słowenii, tak? Tak, tak, tak. No, to było i te, tam było epizod. NK Primorie, tak? Nka Primorje, No teraz już nie wiem, czy grają już w czwarte ligi, albo w ogóle nie, grali, bo nie grają, bo nie grały, bo firma zbankrotowała i cały klub. Mhm. A to, była, to był który poziom rozgrywek tam na Słowenii w Słowenii? Pierwsza, Najwyższe, Najwyższe. najwyższe. potem ja do, To było ostatni byli, jako w pierwszej, najwyższej, mhm. w tej Ekstra klasę. i potem spadli. No, i znowu o rok się znowu awansowało. No, tylko mhm. jsem odeszł stąd. No i wrócić na Słowację do Senicy. No i rok, te, rok temu byłem tam i. Później mi się do, bo miałem kontuzję do lączenia. A z tej przygody właśnie ze słowackim, ze słowackim futbolem, ze słowackimi drużynami, który okres najlepiej wspominasz? Pewnie tą, tę grę A, w ekstraklasie, nie? W ekstraklasie, ale było bardzo dobrze w i Bratysława. Mm -hmm. Inter Bratysława jeszcze jak było, te, też teraz klub gra w trzeciej, w trzeciej ligie, bo mm. też klub nie że zbankrutował, ale przestał istnieć. Tak? No przestał istnieć i potem od początku musieli znowu od najniższej ligi. Co co każdy rok awansuje do dzisiaj. Mhm. Ja nie jestem ekspertem od słowackiego futbolu, ale słowa to się wydaje taka dość, dość znana marka była, dość dobra drużyna. No, tak? bardzo dziedzinie. dobra drużyna. Ja sam tam przyszedłem, oni byli akurat dwa razy mistrzami Słowacji, no i potem sam tam i zostałem tam 6-7 lat, sam był tam, ale dobra drużyna było to. Jakie były największe sukcesy tam podczas gry w Interze Bratysława? Nie, tylko piąte miasto najwyżej. Już mhm. potem, tak. Piąte miasto. Czwarte, piąte miasto. Myślę, że tak było. No, bo z drużyn z Bratysława to chyba Slovan był najmocniejszy, tak? Slovan Bratysława. Slovan Bratysława był najmocniejszy, ale byli dobre drużyny i wtedy yy, Trnawa jeszcze, mhm. była bardzo dobra. Kosice, koszycy ty. No i też ciekawa historia, to też bratysławska drużyna, Artmedia Petrżalka Artmedia Petryżalka teraz ten gość, co dawał pieniądze do Artmedia Petryżalka te, Petrżalki teraz dawa pieniądze do Słowa Bratisława mhm. jest. Ale co do Artmedii, to tam jest ciekawy temat stadionu tej drużyny, bo ładny stadion był gdzieś, nie wiem na 7 tysięcy, czy, czy nawet na Bardzo ładny na, na stadion na więcej. A, a teraz to już jest ruina, bo patrzyłem z ciekawości, kiedyś śledziłem tak. sprawę stadionów na Słowacji i, i, albo tak samo te helne pole, co się stało z tym stadionem, nie? O wszystkim rozgoduje jeden go w Bratisławie i za to jest to tak tam jak jest, no. Bo też chodzi o to, że Tehenne Pole to był Stadion Narodowy Słowacji. Narodowy, no to, i... To pamiętamy mecz, kiedy Słowacy pokonali Polaków na, na, na tymże stadionie i wtedy co nie awansowaliśmy do Mistrza Świata, a Słowacja awansowała przecież. To... E, no i, i miał powstać nowy stadion na Mał tym miejscu. O, o tym się tylko rozmawia. Trzy, 4 lata się tylko rozmawiał o Narodowym stadionie, ale nic się nie dzieła na Słowacji, no. To gdzie teraz reprezentacja Słowacji? Na Słowacji reprezentuje Żilina, w Żilinie, mm -hmm. Albo można teraz robi nowy stadion, gdzieś w będzie. Dobrze, kończymy temat słowackiego futbolu, bo trzeba przejść tu bardziej do, do meritu. Temat Sandecji nie pojawił się pierwszy raz, jak przyszedłeś za trenera Moskala. Już wcześniej gdzieś tam chyba były podchody, tak? Tak, już wcześniej jsem gadał z Jankiem Frolichem, no tylko chciałem coś innego spróbować. No. Jeszcze, jak się myślał po senicy to było. Po senicy mhm. czekał na jakieś ponuki, nie wiem jak się... Propozycje, oferty? Propozycje, no oferty nie gdzie jest za granicę, no ale nic te, z tego nie wyszło, tak na trzy miesiące, na cztery miesiące i się do tego lucięca, no i potem Przyszedł tutaj do Sandecji. Czyli, czyli to był gdzieś 2011, przełom 2011, tak? No, 2011, jasne, mm -hmm. tak. Mm -hmm. tak, tak, tak. A czego się spodziewałeś, kiedy już dowiedziałeś się, że jest oferta Sandecji, że, że podpiszesz kontrakt z tym klubem? No wiadomo, jesteśmy tutaj sąsiadami, ty pochodzisz z Pradu, więc ta granica z Polską nie była taka daleka dla ciebie, nie? No, można i za tego to, to tylko zaważyło, że nie jest to tak daleko tutaj do Nowego Słońca. Dogadał z klubem, z Janem Frolichem, że pogram tutaj i zobaczymy, co dalej będzie. czy zostaję na dalej tradycji, albo znowu mnie gdzieś za granicę, albo se wrócimy na Słowację. A, a pierwsze wrażenie, jak przyjechać tutaj do Nowego Sącza, Miasto, jak, jak się spodobało? No, Miasto kluk... mi bardzo do, sp, o, spodoba. Jest tu dobrze, je, jest gdzie gdzieś. Ja jestem zadowolony jako, z miastem. Wielkość miasta pasuje? Bo Nowy sąd niby nie jest taki mały, ale z drugiej strony nie jest wielką metropolią. Nie jest wielką metropolią, ale na Słowacji, tutaj w Polsce ma każde jedno miasto większe i już dużo ludzi. Na Słowacji nie ma tak. Na Słowacji jest duża, można Bratislava i Kosice i potem macie takie miasta 50-60 tysięczowe. Można jeszcze przepreszłow i na takie coś większe. Poziom sportowy chyba też był tutaj mocnym du argumentem, bo no często to była druga liga słowacka, czyli du drugi poziom, tak? Tak, tak, tak. Tutaj też pierwsza liga, czyli druga. Druga. A jakbyś porównał tą drugą słowacką pierwszą polską? A, myślę, że pierwsza polska jest taka mocniejsza. A w porównaniu y, pierwszej polskiej do słowackiej ekstraklasy? To mi cię, ciężko tak powiedzieć. Ciężko. Tam się można więcej grać tak, piłka i tu się więcej walczy, bym mm -hmm. powiedział, w, te, w tej pierwszej o, polskiej lidze. Bo tak można by troszeczkę porównywać. Łukasz Janicz odszedł z Sandecji do. Z Latych Morawców do, do, ekstraklasy, tak, do ekstraklasy i... Mo, mo, może to kwestia tego, że dostał tam więcej szans, ale naprawdę świetnie sobie, świetnie sobie radził wtedy, nie? Teraz gra w Teplicach, tak? Teraz poszedł do Teplic, tak, do Ekstraklasy. Co do początku jeszcze, chyba nie było ci trudno, bo raz. Przyszedł też Martin z Latochlawy wtedy do Sandecji, hmm. jak przychodziłeś. Był już Lukas Janicz i, i no wiadomo, i wiadomo, Jan tak, tak. Taki ojciec, można powiedzieć. <laughs> tak, ojciec dla drużyny, by sam powiedzieć. Tak, także, taki... także, także było ci raźnie, bo miałeś swoich rodaków pod ręką no jest ja, łatwiej jak przyjdziecie chodzicie do klubu i macie tam kogo ze Słowacji możecie pogadać i, i zawsze by było że jak się do Słowenii i nikogo się nie znał bo i, języka sam, sam musiał uczyć i tak a druga sprawa no to przyjechałeś tutaj od razu z rodziną tak z żoną z, z synem. Rodziną, tak, tak, tak. to też jest inna sprawa nie że, że jednak masz tych najbliższych przy no, tak. sobie nie jest łatwiej Ta, za zawsze jest łatwiej jak kogo macie Blisko sobie, jak macie jakiś problem, tak możecie o tym problemie pogadać z żoną. synek Zasie, jest takim i w tej złej chwili. Tak jak przyjdziemy do domu, takie iskry w oczach, mm -hmm. jakby mnie... Na przykład no. przegracie mecz, tak? I tak. Jesteś, wkurze, jesteś wkurzony po przegranym meczu. No ale przyjdziemy i widzimy Sinka, jak się <laughs> uśmieje na mnie, no tak od razu mi je tak lepiej i się. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Jesteś już w Nowym Sączu gdzieś półtora roku, dobrze tak. mówię. Tak, no teraz w lecie będzie półtora. Już tak z perspektywy tego czasu, jak ci się żyje tutaj w Nowym Sączu? Ja jestem się już w Nowym w Nowym Sączu i... Słowacka na przykład ta Ekstra Klasa albo tu Pierwsza Liga tu macie bardzo dużo kibiców. Na Słowacji nie ma tego tak, ich, tak dużo kibiców. Czyli nawet u nas, no wiadomo, Sandecja ma dość sporo kibiców. Tak, tak Jak jedziesz no. na przykład, nie wiem, do Stróż, czy gdzieś, no to jest ich dużo mniej. O dziesięciokrotnie mniej, gdzieś tak przekładając. Tak, tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak tak obserwujesz mecze pierwszej ligi, jeździcie po Polsce, to zainteresowanie jest większe naszą pierwszą ligą niż waszą słowacką ekstraklasę. Na pewno, na mhm. pewno większe. No w Polsce jest większe zainteresowanie. Na Słowacji nie ma takiego. No, to, to też ważna sprawa, no bo wiadomo... Piłkarz gra oczywiście dla jakichś dobrych wyników, dla sukcesów, ale też po to, żeby kibice byli zadowoleni, nie? Gramy przede wszystkim przed kibicą, żeby pocieszyć tych kibiców, ale są i ciężkie chwile, trudne, gdzie nie idzie tak dobra piłka i jak czujecie za plecami tych kibiców, że was do przodu gonią, no tak zawsze sama łatwiej gra. A jak z tym językiem polskim? No wiadomo, mieszkasz tutaj, jesteś z żoną, z dzieckiem, także w domu rozmawiacie po słowacku. W po kl... słowacku, tak. Akuda, oczywiście teraz jak przyszedł nowy grać, Józef Cercik tak z, z nim gadam po słowacku i w, w szatni, ale tak, ja jestem w dobrą kolektywie, jestem zadowolony z chłopakmi w szatni, nie mam w ogóle problemy czy z trenerami, jestem całkowicie zadowolony. A co do samego dogadania się? Już teraz nie ma żadnych problemów, bo przepraszam, jak przyjechałeś, to no, nasze języki są podobne, ale jednak y, pewne, pewne o, różnice. Tak, rozumiem skoro wszystko, ale no, zawsze sobie ciężko tak rozmawia, a rozumiem skoro mu już. Ale ciężko się mi jeszcze nie, niekiedy niektóre słowa, nie wiem jeszcze jak się to powie, to, ale... Tak, porozumiem to. Czyli powiedzmy idziesz do sklepu takiego, gdzie nie, nie wybierasz tam towarów, to nie masz problemu, żeby się dogadać, nie, co, nie, co tam nie, chcesz kupić. Nie, w ogóle, kupić. w ogóle. Gorzej by było można, jakbym poszedł na Zuzę, albo takie. <laughs> Mieszkasz już w Polsce ponad rok, jakbyś porównał Polaków do Słowaków, nie wiem, czym są do siebie podobni, a czym się różnią? Ja nie widziałem, żeby się nie różniły. W Polsce, jak przyszło to euro, tak tu jest tanie, bym powiedział, takie w sklepach do jedzenia. Jak na Słowacji. Tak, jak na Słowacji. Mm. Jak przyszło euro, wszystko jest, to wszystko jest drogo. A w takiej mentalności ludzi? Nie, tak samo by są sam powiedział. Nie ma tak? niejakich tych różnic. Ja takie często odnosiłem wrażenie, tak obserwując, na przykład z piłkarzy z Sandecji, tych, tych ze Słowacji, którzy przyjeżdżali, że Słowacy są takimi bardzo otwartymi ludźmi, przyjaznymi, nie mają problemu, żeby się uśmiechnąć do człowieka, pogadać. Nie wszyscy Polacy są, powiem szczerze. No, takie być, rezekcję. że takie że takie niektóre Polacy mają coś do, do siebie, ale ciężko mi gadać na ten temat. Ja co jestem w siatni, czy ze ściepi, mroż, tak, całkowo, bardzo dobrze z nimi wychadzam. Czyli, czyli generalnie masz tu prawie w tym Nowym Sącze jak w domu, do, do, na Słowacji dość blisko, tak, masz tak. tutaj rodzinę, język podobny. I... Tak, ta chodzi na każdy mecz u siebie, jak gramy, tak. Zawsze przygodzi oglądać. Bo tam mieszka gdzie? W Popradzie? Po Pradzie, po Pradzie. Po Pradzie, tak. to, to, to gdzieś ma, nie wiem, 100 kilometrów? Mniej? No tak, do 100 kilometrów jest to. 94 mm. albo tak myślę. Do, do 100 kilometrów, do 100. Jak przypuszczam tata jako były piłkarz, to Daj, się, no nie tylko losami no, ale... krytyk, ale... <laughs> Największy krytyk mój. A co do samej Sandecji Nowy Sącz, no bo już dużo widziałeś, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Sandecję Nowy Sącz. Tak. Sprowadzi, sprowadził cię tutaj trener Moskal, była inna drużyna, potem utrzymaliście się w lidze, zwolnili trenera Moskala, co to znaczy zwolnili, podziękowali trenerowi Moskalowi, przyszedł trener Araszkiewicz. Trener Araszkiewicz był na chwilę, potem to tymczasowo trener świerat. w tej Sandecji, że trener tu siedzi, ja myślę, jak na minie jakby był. Mm -hmm. Na tej ławce. Bo ja jestem tutaj w zimie. Temu był rogi, i był trzeci. E, czwarty trener, już mój. Teraz trener Hajdu. Spotkałeś się z taką sytuacją gdzieś wcześniej? Nie. Żeby, żeby takie zmiany trener... Na sytuacji w ogóle. Ta, takiego coś. Nie ma, nie ma w ogóle. Ja myślę, że i z tą drużyną się nie da pracować, jak każde 4 miesiące jest niejaki drugi trener. To bardzo ciężko i za tą drużyną. Zawsze się wymaga coś drugiego potem od tego trenera. Jak, jak wspominasz tych wcześniejszych trenerów, trenera Moskala, no jakby wiadomo, przy twoim transferze dużo powiedzenia miał Jan Frolik, no ale też tak. trener Moskal musiał to jakoś zaakceptować. Jak wspominasz współpracę właśnie z trenerem Moskalem? Tak ja na każdego, tre... każdy trener ma coś do siebie. sobie, każdy trener wam coś daje, jak gracie w tą piłkę. I, I skończył i wysoką szkołę, jako koło trenowania, mm. tak no, zawsze zeberecie to lepiej sobie zabierzecie i to gorzej zosta zostajecie na bo zostawicie na boku. Mm -hmm. Czyli, czyli tak. jeśli dobrze rozumiem. Ja tak z trenerskiego oka to w nim mam tak, że to dobre, co widzim na treningach sobie z i to źle. Tak Odrzucasz. Odrzucasz. <grym> tak. <grym> czyli po, po, po trenerze Moskalu wspomnie pozytywne, choć tam lekki jakiś niedosyt pozostał, bo ciekawa też się drużyna wtedy zrobiła, po tych zmianach, jak hmm. w, jeszcze wcześniej zanim tutaj, tutaj przyszedłeś, zwolniono pod koniec rundy trenera Kurasa. Przyszedł właśnie trener Moskal na, na już nie pamiętam, czy to były dwa mecze, tak. dokończył rundę i potem miał całą zimę na przygotowanie. Hmm. Wtedy przyszedłeś ty, Martin z Latochlawy. Hmm. Ten, ten blok defensywny w tej Jano grał, przecież yy, yy, fajnie się to wszystko prezentowało. Kamil Majkowski chyba był takim piłkarzem, też się potem kontuzji nabawił, dlatego nie grał do Leif Sandecji, Wtedy się wydawało, że ciekawy kolektyw, ale za trenera Moskala super wyników nie było może to kwestia tego, że po potrzeba jednak trochę czasu, żeby ta drużyna. Ja myślę, że zawsze trzeba drużynie trochę czasu, żeby się zagrała zegra razem, żeby wiedzieli, co, że jeden od drugiego gracza oczekować. To musi być za to, to zawsze musi być więcej czasu na to. Nie da się za, za miesiąc zrobić z drużyny. Żebyśmy byli mistrzom, albo awansowali od razu. Jak chci, chcą wszyscy, ja nie wiem. Tutaj. No wiadomo, że tutaj kibice, kibice są bardzo wymagający. Tak. A Kibice zawsze będą takie wymagające, no tylko trzeba się z tym wyrównać, ale trzeba popracować i z, i z tą drużyną. Myślę. A co do trenera Moskala, bo tak y, pamiętam, jak podczas okresu przygotowawczego przychodziliśmy do niego pytać o różne transfery i, i, i, i mówił o wzmocnieniach słowackich, no to bardzo chwalił właśnie mhm. Ciebie, że doświadczony zawodnik, że bardzo dobrze wychodziły testy wydolnościowe, mhm. że nawet Najlepiej ze wszystkich i się wydawało, że naprawdę przychodzi z tej Słowacji zawodnik, no wow, nie? że naprawdę świetnego gracza ktoś tam znalazł, a wyszedłeś w pierwszym meczu z Polonią Bytą w pierwszym składzie, w tak, tak, tak. 45 minucie już nie i, i, I, i, i, po... i potem mało, mało tych meczów no, bardzo miałeś. Bardzo mało z tym zagrał, no, to jest wszystko, wiecie, ja, ja tak mówię, trener ma prawo no. powiedzieć jak będę jedynastka wychodzić na mecz i do tego mu nie ma kto powiedzieć. Jak on mówi, że ten ten ten nie gra, no tak ten usiednie sobie na lawku i nie ma prawa gadać temu trenerowi. Ja to zawsze jestem brał tak. Na boisku może grać tylko jeden z i to jest to, jak zrobi zestaw trener, to jest wszystko na nią. Wiadomo, że każdy piłkarz chce grać, ale tak. jeśli dobrze rozumiem, to nie masz żalu, że po prostu w pewnym momencie gdzieś trener ci odstawił troszeczkę. Tak, o, zawsze jest to wnutri u sie siebie, uh -huh. mam tak, że jestem... No, że, że yy, gdzieś tam w głębi to siedzi, tak, że tak. Ch chciałbyś grać i, i dlaczego nie grasz, tak? Tak, zawsze to będzie tak, no ale tylko, ja mówię, tylko jeden z graczem może grasz na boisku i po prostu musi się z tym człowiek i grać w sobie, wyrównać. Co do czasów trenera Moskala szkoda bardzo Martinez dla Bardzo który... szkoda Martinez dla Teraz on pracuje na Słowacji, i można jeszcze poćnie grać w piłkę, ale można w Austrii w jakiejś niższej lidze, bo jestem z nim tak w kontakcie. No, szkoda tego. On ma te biodra. Biodrami. No z biodrami mał problem. Bo, bo to tak nagle wyszło, tylko prawda? Ma 20, tylko mało 26 lat. Jeszcze młody jeszcze mo, mogło coś pograć w tej piłkę. No. Fajne występy tutaj Bardzo fajne. miał I praktycznie już na profesjonalnym poziomie już raczej nie zagrał Bo to, no. to gdzieś go włączył Ale to tak nagle przyszedł bo on nie, nie miał nigdy problemów. I nagle gdzieś jakiś ból. I Ta. potem tak, diagno, po ciału, diagnoza... To nie, nie wiem, ja sobie tylko, że ma problem. pierwszy mówił że z plecami, z, kręgosłupem. Mhm, to, że z plecami, no. no z potem u jednego lekarza, u drugiego i potem mu powiedzieli, że z biodrami, że to idzie od bioder. No tak muszę, że skończył w ogóle z piłką. Hmm, czyli Martin wrócił tam do siebie do Preszowa i tam no, sobie Do Preszowa, pracuje. No i teraz pracujemy z że w Bratisławie. A w Bratisławie. W Bratysławie pracuję i można tam, jak zostaje... Pracować w bratysławie można do, za granicą za, do Austrii, nie jest za daleko, w piątą, czwartą ligę można mo, może pograć. Bo, bo te, też słyszałem pogłoski, że miałby ewentualnie grać w pewnym dość e, znanym klubie piątoligowym, tutaj gdzieś na północy Słowacji, <śmiany> FK Plawnica. FK Plawnica. Ale nie, to są tylko wlotki, także nie będę Cię tutaj odnosił. Kiedyś także powiedzieć. pozdrawiamy Martina z tego miejsca i, tak. i bardzo dobrze go wspominamy. Tak, bardzo dobrze. I potem przyszła rewolucja latem 2012 roku. Najpierw odszedł trener Moskal, potem chyba 14 piłkarzy, tak. ale Peter Petran został. Przyszedł trener Araszkiewicz, jak wspominasz, ten czas. No też dużo nowych yy, zawodników doszło. Ale tak porównując do, do rundy wcześniej, to chyba ta Sandecja została jednak osłabiona. Tak, o, ocieł, o, Woźniak, Odisio, Gawecki. Dobry piłkarzy, ja myślę, że trzeba ich zostać, ale pokusić się zostawić tutaj w Sandecji, bo bardzo duża obmiana znowu. Bola. Wlecie, to było. Wlecie. Wlecie, lecie, tak. w wlecie, tak. lecie. Znowu dużo chłopaków się zmieniło w tym klubie i znowu trzebało od początku pracować. I znowu system i wszystko jedno z drugim. A trener Araszkiewicz, bo to dość taka charakterystyczna. Ktoś by powiedział, że nawet lekko kontrowersyjna postać. Jak, jak wspominałeś z tego tak szkolenia? W... Jaką mówię? jeste z drużyna. A, zawsze, ale... zawsze on tak powiedział. A warsztat trenerski, jak to wyglądało? Odprawy on prowadził? Bo słyszałem, że też duża rola była wtedy asystenta, którym był Janusz Duża świera. rola była asystenta, no ale główny trener zawsze jest odpowiada za wyniki. Ja mm. mu to nie zlewam za, nie tak, bo on jest ten główny trener, co jak się przegra albo wygra, tak on jest za to z odpowiedni. No ale trenera, reszko już długo się nie ostał, te, te wyniki... Były no, takie średnie. No, tak. Zaczęliście tragicznie. No, to, to, to, to, co się stało na początku sezonu, no to. No ale też. Trudno się dziwić, skoro drużyna była domykana na ostatnią chwilę. Nie wiem, Mateusz Kowalski przyszedł, nie wiem, tydzień albo maksymalnie dwa tygodnie przed no, dwa pierwszym tygodni meczem. To, max. Tak. No i ta wpadka w Pucharze Polski, potem 5-0 z Zawiszą Bydgoszcz. Ale z drugiej strony tamten czas chyba będziesz wspominał o tyle dobrze, że już grałeś dość regularnie. W tej priprawie sam grawał większy czas stopera, mm -hmm. ale jak pocięła liga, ta runda, tak sam znowu na tej pozycji defensywnego pomocnika grałem. Ja takie wrażenie odnoszę, że jednak jednak to widać, jak się obserwuje z boku, że na stoperze lepiej ci idzie i tak, lepiej tak, się czujesz. Tak, tak, lepiej się na tej pozycji. No i przyszedł trener Świerad, no czy wiadomo, przyszedł, już był. Mm -hmm. I też za trenera świerada grałeś, z tego co pamiętam, dość regularnie. I jak, jak to oceniasz właśnie współpracę z trenerem świeradem? ja, ja zawsze nie mam co powiedzieć trenerom, ja, ja to pozytywnie wszystkich trenerów oceniam, co mnie tren trenowali. Jak się już mówił, to dobre z, z, z ze za sobą mm -hmm. i to źle wierzycin. No ale faktycznie wyniki były niezadowalające. też dla ciebie ta runda się skończyła nie ciekawie, bo ta kontuzja się przytrafiła, długa przerwa. U, ja myślałem pierwszy, że to mam z znie tylko, że pachwinu mam. Mm -hmm. No ale później, jak sam przychyl, myślałem, że będę przerwa i mi to wszystko przejdzie. No ale jak sam przychodził znowu do mnie miał być obóz i ta przyprawa zme a pierwszy tydzień i znowu som uh, coś czuł że nie jest dobrze tam tak sam poszedł znowu do lekarze i było już widać taką bułku albo przepuklinu no tak mm -hmm. potem mi powiedział, że to jest przepuklina no. a tak za to sam musiał iść na tą operację mm -hmm. Ale dość, dość szybko doszedłeś po siebie po tej operacji. No wiadomo, tak. drużyna się przygotowywała. No. Y... Można brakowało togo, to, tego przygotowania to, trochę, mnie, no ale robiłem co się mogło. Żeby sobie co najszybciej wrócił. Czy śledzisz media w Nowym Sączu gazety, słuchasz radia, też portale internetowe? Niekiedy czytam, niekiedy nie. Ja byś skomentował słowa, że bo ktoś mówi ci, ale wy słabo gracie, nie macie stylu i w ogóle jest beznadziejnie. To, to są takie kibicy, co można nie grali w, ży w życiu piłkę. Można i tak, taki komentują, a różnie są kibicy. Ale no. bo kto mówi, ja nie wiem, te bo w ogóle to nie słucham. Często piłkarze podkreślają, że, że oni w ogóle gazet nie czytają i tak dalej, Tak. No. ale chyba wiadomo, że nie wszyscy, ale na pewno zawsze jest jakaś ciekawość, nie? Co, co, co, co, co tam o mnie napisali, nie? Co tam... Bo w gazetach piszą i numer, nie? I jak oceny tych uh -huh. graczy. I ja w ogóle na to ani nie, nie patrzę, bo uh -huh. to raz, raz je wyżej, wi raz niżej, I żebym się tym nie przyjmował. Uh -huh. Ale powiedzmy... Bo to, bo to ma piłka, że potem może mać w głowie i jeszcze gorzej może grać. Okej, okay, ale załóżmy taką sytuację, otwierasz gazetę, widzisz Peter, Petran, ocena jeden, fatalny mecz i tak dalej. Przejm I otwieram gazetę. Ale okej, okay, ale, prze ale przejmuj przejmujesz się taką oceną, czy, czy uznajesz, że po prostu no dobra, ktoś tak ocenia? Ale jak wiem, że jestem słabo zagrał mecz, mm -hmm. ja po prostu już wiem po tym meczu, że jestem zagrał mecz. Nie trzeba czytać gazety, albo mm -hmm. w ogóle coś, żeby się o mnie pisali, że jestem słabo zagrał. I ja się w ogóle po tym meczu już nie czuję dobrze. Wiem, że jestem ch***** <śmiech> Pytam do tego, że, że są tacy piłkarze, którzy się potrafią mocno obrazić na dziennikarzy za, za no, pewne oceny, bo... a nawet słyszałem o takich sytuacjach, nie, nie, nie tutaj w Sączu, nie w sandacji, tak. że, że piłkarze dzwonią do redakcji, co, co, coś ty mi za ocenę wystawił do, do, do ale dziennikarzy. Ale są takie, bo nie, niekiedy naprawdę takie oceny da, dawają ty dziennikarze, że to jest nie, niemożliwe. Tutaj, tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to, znaczy ja, ja się za starego człowieka nie uważam, raczej jestem młody, ale jest dużo młodych chłopaków, którzy gdzieś tam się zahaczyli o jakiś portal internetowy, chodzą na mecze, piszą te relacje, czy nawet wystawiają oceny. Czasem są to oceny bardzo takie kontrowersyjne, niekoniecznie fachowe. Powiedzmy sobie szczerze, też nie, nie, ma, nie ma co tym się przejmować. Trener Mirosław Hajdo. Jakim jest trenerem, jak go odbierasz, jak oceniasz? i współpracę właśnie z tym trenerem? Ja jestem zadowolony. Bardzo dobry do, do drużyny. Czy taki jest surowy, restrykcyjny? Ale tak yy, można... Sp z początku się tak jawia, ale te, teraz już wszystko w porządku. Trzymy z drużyną, jak jest i nie, niejaki problem, jak się nie nie, nie na tym boisku, tak jest, taki dobry motywator bym powiedział. Czyli piłkarze Sandecji znaleźli wspólny język z trenerem? Naprawdę, są razem i z trenerem są ci gracze, wszyscy z my razem, jak taka jedna drużyna. Na razie walczycie o utrzymanie, cały czas się zgrywacie, no nie wiem, nie jestem piłkarzem, także ja mogę przypuszczać, ale twoim zdaniem Zdaniem, ile dana drużyna, jak długo ta grupa musi ze sobą grać, twoim zdaniem, żeby, żeby stała się już dobrą drużyną? Taką zgraną dobrą drużyną. Ile czasu musi minąć? Ja mówię mi półtora roku. Czyli to jest jakby odpowiedzią Cię, na to... Ciężko powiedzieć, rok, mm. półtora, roku. jeden o, o drugiego musi wiedzieć, co już ten drugi wymaga, gdzie biega na tym boisku. Jeden o drugim musimy wszystko wiedzieć i to jest bardzo ciężko. Okej, okay, no to dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę. Obszerny wywiad Peter Petran, obrońca Sandecji. Dziękujemy, do widzenia.